w Antyradiu, kiszki, trzewia i inne muzyczne przysmaki serwuje Anselmo. Antyradio! <śles> <śles> Started I'm on the most sensational, inspirational sound. Demo Live, podejście drugie. Tym razem nie do trzech razy sztuka, ale do drugiej razy sztuka. Do drugiej sztuki raza 7 minut po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór, mówię mną. Kolejna rzeźnia rozpoczęta, rozpocznięta. W perłach przed wieprze Fresh Demo Live zespołu Kreon. Kilka tygodni temu ładnych yy, zrobił mi tu psikusa, yy, psikutasa. Yy, Denonek, fałszywiec jeden. Yy, no małej nie skończyło się tym, że nie wyleciał, znaczy Majwos nie skończyło się tym, że... Mógł wylecieć przez szybę w studiu, ale nie ja chciałem się z ze, ze, ze tymi ze śrubami szarpać. A potem bierz mnie kosztami obciążyli <głos> <głos> za zniszczeniem mienia. No w każdym bądź razie teraz, dzisiaj, teraz, dzisiaj tutaj, w tejże rzeźni oto, o tej porze, strażnemu live Kreona w, w Peruach przed się pojawiło. Przywitaliśmy się kapłanem. Niedziela to wiadomo, dzień śnięty trzeba śnięcić, więc żeśmy już pośnięcili bo to koniec tej niedzieli. Więc zaraz dalej będzie już po świecku, więc pierwsze kilkadziesiąt minut, dwadzieścia kilka minut właśnie będziemy spędzali z kreonem. Materiał zarejestrowany na żywo. W styczniu roku 1988 koncert w w Miejskim Domu Kultury w Bytomiu przy ulicy Żeromskiego, 28 nagranie zrealizowane do spółki przez Tadeusza Grabowskiego i Jacka Adamczyka zmiksowane w lutym przez Andrzeja Prugara i Jacka Adamczyka wyprodukowane przez ZPR oddział Katowice, czyli Zjednoczone Przedsiębiorstwo Rozrywkowe, to się tak nazywało kierownikiem produkcji był Jacek Adamczyk okładkę w roku 1988 zaprojektował sobie zespół reedycję, bo z reedycji dzisiaj sobie y, gramy, bo to, do, bo to dopiero w 2011 pojawiło się na cedeczku srebrzystym. E, tutaj właśnie Jacek Adamczyk, RDS Music. Produkcja kasety. Rok 1988. Przedsiębiorstwo zagraniczne Polmark Warszawa. Ono właśnie tak, pz były tak zwane. Jeszcze jak e, komuna się chyliła, ale jeszcze się nie schyliła. E, to były e, pz To było takie wprowadzanie normalności innymi drzwiami od kuchni albo od Zakrystia. Nie! Od Zakrystii to nie, bo oni tam ganiali wtedy tych y, za... W każdym bądź razie, y, no, to tak próbowano. Y, materiał w 2012 roku został zremiksowany przez Marcina y, Mikulskiego, no jak mówiłem, w postaci, w postaci płyty CD, to było pierwsze w RS RDS y, Music, a sama kaseta y, należy chyba do rekordzistek, jeżeli chodzi o y, nakład, bo ładnych kilkadziesiąt tysięcy y, sztuk tej taśmy się wówczas y, rozeszło. Zaran na wokalu, Rafał Żelachowski, gitara, Piotr Wieruszewski, bas, Mariusz Benek, yy, słowiński, perkusja. W takim składzie zostało to, yy, zostało to demo na żywo. Nagrane fraż demo live yy, z Bytomia, z mdk yy, Koncert posłuchaliśmy sobie kapłana, to teraz co? To teraz yy, może yy, 3-4 chwile grozy i yy, gra i trombi zespół Kombinie. Yy, yy, będzie pieśń zombie od Kreona. Nie w tym ciemność, i powiedzieć, w Zmierdzi słysza głos Twój wrog się tak Ile grozy i zombie zespół kręc z materiału Frasznym Ten krążek to rewolucja naszego pierwszego wydawnictwa. Wtedy jeszcze na kasecie wydają wiodąca w latach 80. wytwórnia Polmark. Kaseta rozeszła się w nakładzie 70 tysięcy egzemplarzy. Dziś byłaby to wielokrotnie złota i platynowa. Płyta. Wszystko jest jak w oryginale, bez ubarwień do dogrywek. Jedynie poprawiliśmy nieznacznie dynamikę ze względu na wymogi e, CD. Tak skomentował zespół reedycję tego materiału, która pojawia się w roku 2011. Rąbek, choć będę cię tutaj uchylał, to znaczy będę mówił co dzisiaj w programie. Kto zagląda na profil rzeźni i lata po twarzo książce, no to już wie, że dzisiaj zespół Neuronia będzie gościem naszego programu. I jest to, że tak powiem, kolejna odsłona gości festiwalu gościnności wrześni, bo przez najbliższe kilka tygodni również będzie bardzo, bardzo gościnnie tutaj w programie moim, waszym, yy, między 23 a 2. Yy, to będzie festiwal yy, gościnności yy, bardzo. Yy, krajowej, bo głównie będę przepytywał tutaj naszych rodaków, swojaków, ziomków, poziomków, pionków i po przekątnej również, od przodu, od tyłu w tej nazad, tak? I będę przestawiał sylaby i z lewej sprawy będę pytał i na głuche ucho i spod stołu, tak, żeby nie czuli się ani pewnie, ani nie znali dnia, ani godziny, ani pytania, ani odpowiedzi. No tak to będzie. Będę tutaj klucz owijał w bawełnę, potem będę owijał pakułami, w kre... podpiekał, w kre przykręcał śrubę i tak dalej, i tak dalej, brał wimadło. No, wiecie, widzicie, rozumicie, sami wiecie, jak to jest. No co, wywiadów nigdy nie przeprowadzaliście? No, wielkie Wielki cyje Komuś pytanie zadać. Także bardzo gościnnie będzie przez najbliższe e, tygodnie wrześni. Dzisiaj właśnie zespół Neuronia tutaj e, będzie podwieczorek pod, pod Tasakiem e, i Hakiem. Będziemy sobie tutaj parle w i tak dalej. Znaczy niekoniecznie po francusku, ale będziemy sobie rozmawiali na tematy e, różne, bieżące i mniej. E, także tego ci dzisiaj możecie spodziewać. No i jeżeli ktoś by chciał się wybrać e, w przyszłą niedzielę, 19 czerwca do Poznania, do klubu u Bazyla, do klubu u Bazyla na koncert Dot Heimsgard i Discord, to będę miał e, zaproszenie takie pojedyncze właśnie na tęże e, imprezę i będzie stosowne pytanie, zadanie konkursowe padnięte i będą kości potem e, losowały. Znaczy zadane, zadane będzie pytanie, a czy odpowiedzi będą padnięte, to już zależy od was. E, no i e, właśnie kości potem będą losowały, wylosują e, jednego szczęśliwca, który sobie do Poznania, do Bazyla, e, za tydzień w niedzielę pójdzie na ten właśnie norweski strzał. No a my póki co wracamy do e, Frash Demo Live. E, co by tu mogło być? A może 7-8? Anarchia i obłęd? O właśnie, tak nam pięknie się powinno tutaj wpisać. in my life to był utwór e, obłęd no i jeszcze za momencik jeden no, nagranie z tegoż materiału pod wielce wymownym tytułem Śmierć się e, pojawi na zakończenie Peru przed wieprzem, a potem już przechodzimy do dalszej części e, programu, czyli będą chłapy nasz serwis koncertowy, a po chłopach zacznę tutaj brać na spytki naszych dzisiejszych gości, czyli e, muzyków formacji e, Neuronie, no i też e, padnie pytanie zdanie konkursowe premiowane zaproszeniem na poznański koncert. Discord 19 czerwca w klubie u Bazyla. koncertowy. Pora na serwis koncertowy i w nim informacje o tym, gdzie w najbliższych dniach będzie można się wybrać, żeby się spłocić pod sceną. Przy takich temperaturach to nie będzie trudne. Dobrze. Dzisiaj dostałem informację o trasie brazylijskiego Land of Tears, który na cztery koncerty zawita do naszego kraju. I tak będzie to 16 czerwca: Kraków Kawiarnia Naukowa, wspierające zespoły to Doomsday i szartę 17 czerwca: Katowice Pub Korba, to jest 23. Co ja mówię, 28 edycja, ostatnia przedwakacyjna Nocy Terroru i tutaj "Clitorape", Raging Death i Abnormal Sickness wystąpią jeszcze. 18 czerwca koncert w Słupsku w Motor Rock Pabie z zespołem Earthfall dodatkowo. No i 19 czerwca koncert w Gdańsku. O, to jest fajna nazwa, klubu Paszcza Lewa. I tutaj Fear of Blood i Ex Nihilo i e, Nortem e, wystąpią. Dobrze, patrzymy co tam dalej, poza trasowych koncertów. E, czy coś się jeszcze tutaj e, odbywa? Zerknijmy sobie. No tak, e, Zebra het, e, jutro w Warszawie w Chytrej Zagadce, znaczy się w Hydrozagadce. E, w, we wtorek 14 czerwca Bring Me The Horizon w Warszawie w Stodole 18 czerwca w Stodole w jakiej Stodole? W Krakowie, w pięknym psie Belzebong, Stone Terror i Black Palm wystąpią, a w Warszawie w Fugazi wystąpią Quo Vadis, Derisum i Beta Vulgaris o pozostałych koncertach, to powiem może za tydzień, zerknę czy czegoś tutaj jeszcze, żebym wziął nie pominął, nie ominął czy o czym żebym nie powiedział Zerknijmy sobie tutaj e, do poczty. Ano nie powiedziałem, znaczy powiedziałem, ale nie powiedziałem oficjalnie, bo w serwisie o tym nie powiedziałem. 19 czerwca w Poznaniu w klubie u Bazyla e, dot e, Discord. Bilety do nabycia tuż przed e, występem, czyli uwrót. Cena 45 zł, a dzisiaj będzie do wyjęcia ekskluzywne zaproszenie właśnie na tenże koncert i będzie pytanie, zdanie konkursowe związane właśnie z jednym z zespołów, które zagrają na tym koncercie. I co jeszcze? A, właśnie. Jeszcze w śniętym mieście, co się często chowa, czyli w Częstochowie 18 czerwca impreza pod nazwą Metal Resurrection Over Chewa w Teatrze Galerii From Poland i tutaj zagrają Soul Collector, Offender oraz Formacja randas, a to wydarzenie jest organizowane w ramach trzeciego peronu Częstochowa, jak napisał mi Rafał Soul Collector. No to chyba wszystko, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o informacje koncertowe na nadchodzący. Zerknę jeszcze, co tam w Rudboju się dzieje. Ehm... A nie, to oni dopiero, dopiero będzie się działo w następnym y, tygodniu, a na razie co? Na razie Mistrzostwa Europy będzie można y, oglądać na szklannym ekranie y, ze szkiełkiem w ręku albo z plastikiem y, w ręku. Dobrze, moi drodzy. To zanim przejdziemy tutaj do y, naszych y, gości i do tutaj słownych y, tortur, to tak. Jeżeli ktoś by chciał się wybrać właśnie 19, y, 19 czerwca do Poznania, do klubu ubazylana Bazylana, do i y, y, y, Discord, y, to tak. Y, 22 58 33 55, rzeźnia na albo prywatna wiadomość na antyradiowym y, Facebooku. Na antyradiowym Facebooku. Y, podpisujemy, przedstawiamy się y, z imienia i nazwy bo to będzie ważne i weryfikowane przy wejściu. No i odpowiadamy na pytanie, zadanie yy, konkursowe, które brzmi następująco. Chodź tu pytaniu. pytaniu. Kto jest, ja je zamontuję, zresztą wrzucę na Facebooka. Kto jest autorem tekstu do utworu Stormblast, Dimmu Borgir i jaki yy, ma to związek z Dotheimsgard? Kto jest autorem tekstu do utworu Stormblast, Dimmu Borgir i jaki ma to związek z Dotheimsgard? Od 11 do 66 będę wam nadawał yy, numerki, do godziny pierwszej będę przyjmował te wasze yy, zgłoszenia. Oczywiście w, w, w momencie, kiedy tutaj będę odpytywał chłopaków, no to łatwiej będzie przysłać takie zgłoszenie mailowe albo na PW yy, właśnie na profilu Nantyradia, niż yy, dzwoniąc, bo jak będziemy na antenie, i tak tego telefonu nie odbiorę. Także do godziny pierwszej zbieram, zbieram wasze zgłoszenia yy, do losowania, zaproszenia na dot i yy, discord. Trzeba odpowiedzieć, yy, kto jest autorem tekstu do utworu Stormblast, Dimu i jaki ma to związek z dot A my sobie teraz co? A my sobie teraz yy, przypomnimy coś z wcześniejszego yy, wydawnictwa zespołu Neuronia z epeczki, która nazywała się yy, nazywała się, jak ona się, choć no tutaj odwróciła się Insanity Relapse i o tym, że ma Eee, przy okazji poprzedniej wizyty dawno, dawno, dawno temu, żeśmy sobie eee, rozmawiali, więc dzisiaj, zanim przejdziemy do bieżączek, no to sobie ten materiał przypomnimy. No tak... Eee... A, tak, no o, jesteście świadkami właśnie tego, co tu się od Janie Pawła, albo od Mariusza, albo ten. Zobaczymy, podejście, podejście drugie, dam wam potem tego odtwarzacza, jak ten, jak będzie te, tak tutaj rozrabiał, dobra? do północy, równowagę z ręki mnie wytrącił e, Moonover Providence e, z epki Rule Relapse'a. Ja zdaje się powiedziałem, że, że miał alone polecić, ale jakąś on wziął, się tak wykopernął tymi <grych> kopytkami na wszystkie strony. Denonek, Denonek, pójdziesz ty na złomność. Teraz oficjalnie e, witam w studiu reprezentancję formacji Neuronia w osobach. Tektur, dobry wieczór. Lukas, się ma. Witam Was, Panowie. Serdecznie y, zacznijmy od tego, co być może bardzo świeże w Waszych y, głowach jest. Jak się wczoraj bawiliście na urodzinach za przyjaźnionej formacji z firmą? Byliście jednym z gości, gośćmi, gości 15 piętnastolecia tejże warszawskiej hordy. No, Przednio. <grym> tak. No, ja się bawię super. Myślę, że impreza wyszła kapitalnie. No i z tego miejsca chciałem też podziękować e, Tornowi, Sfir i wszystkim, wszystkim zespołom, które, które z nami grały oraz tym, którym się chciało ruszyć cztery litery do Fugazi i, i pobawić się trochę z nami. Myślę, że naprawdę można uznać urodziny za udane. No, pana osób przyszło w końcu. No? Czyli co? Nie, nie, było, nie było, że tak powiem, e, lipy pod sceną, bo wiem, że ten, że, że Torniak e, miał pewne obawy co do, e, co do że tak powiem, e, tutaj e, sk składu podscenicznego. No znaczy, wiesz, no jakby Marakany nie było, tak mm -hmm. ale, ale nie, no, przyszła słuszna, słuszna grupa ludzi, wiesz, dużo znajomych, bardzo fajny klimat. Mm -hmm. Naprawdę. E, jaki czas mieliście do zagospodarowania na, na scenie? To było tak, że po prostu, nie wiem, wychodził, każdy zespół wchodził nie wiem, 25 minut, pół godzinki czy też graliście, graliście pełne sety? Czy jak, jakimi, jakimi prawami się rządziła ta koncertowa część imprezy? E, wiesz co, pół godzinki, na ten, max, bo, bo w sumie sześć zespołów, także, także szybka zmiana sprzętu, Podpięcie i 30 minut max, i do domu. Mhm. Co zagraliście? Głównie numery. Tak. Głównie nowe, na koniec przywaliliśmy marszem z pierwszej płyty. E, w środku jeszcze, w środ znaczy w środku, nie, no, na, kon na koniec na bis, no bo wyciągnę wyciągnęli nas na bis w ogóle, byliśmy w szoku. Mm. <gryśla> Zagraliśmy właśnie Alona, który miał polecieć, ale... Czyli co, mówisz, że sięgnęliście po y, marsz potępionych, marsz przeklętych? Z, tak. z, z, z zimy w mym serduszku? <gryśla> tak. No, tak. To, to ja pamiętam, że ten materiał, ten materiał, go kiedyś od was dostałem, to strasznie mi nie podszedł. Strasznie. I ja wam to, ja wam to wtedy napisałem szczerze, że ten materiał mi nie podszedł i że, że po prostu, no, nie se rady. Tą razem se nidą rady, ale jak, ale jak następny materiał, następnego materiału posłucham i nie mówię nie, mówię nie i że was nie, nie skleślam. No i, no i efekt jest taki, że widzimy się i słyszymy się tutaj w studiu. W studiu. Po raz drugi. Poprzednim razem właśnie, Maćku, ty byłeś gościem, to wtedy żeśmy zrobili taki dwa w jednym, bo gadaliśmy o muzyce o futbolu i to właśnie było przy mhm. okazji właśnie Insanity Relapse, właśnie który, materiał, który żeśmy sobie e, teraz przypomnieli. E, czy coś z tego materiału jeszcze przed rozpruciem czy już sięgniemy po, e, po nową płytę? Co proponujecie? No, wiesz co, powiem Ci, że m, może taki, taki nasz sztandarowy numer, który gramy mhm. e, często na koncertach z tego materiału, czyli trójki. Trzy, Rzecz o bezsenności. O. Trzy, trzy, trzy. Akurat przed północą. Czy trzy, 33 no dobra, to my sobie zagramy czy 33. Mam nadzieję, że bez spotknięcia ze strony yy, Danonika. Danokia, Tak, <grym> Potem, że tak powiem się rozprujemy i po północy wrócimy do dalszej części yy, rozmowy, a ja cały czas zbieram tutaj wasze zgłoszenia yy, w których można, zgłoszenia do konkursu, w którym można zdobyć zaproszenie na 19 czerwca do Poznania, do klubu was dla Dotheimsgard i Discord. To jest autorem tekstu do utworu Stormblast w formacji Dimu Borgi i jaki ma to związek z Dotheimsgard? No właśnie. Moi drodzy, pierwsze liczby, pierwsze cyferki już przyznałem, jeżeli chodzi o właśnie naszą zabawę, w której stawką jest pytanie, pytanie za, zaproszenie na dot.heimsgarti Discord. Także, jak mówiłem, do godziny pierwszej możecie się zgłaszać mailowo, telefonicznie albo za pośrednictwem prywatnej wiadomości na radiowym Facebooku, albo rzeźnia małpa albo w momencie, kiedy na przykład leci muzyka, a ja tutaj z chłopakami nie gadam na antenie, no to 22 58 33 555. No to teraz będzie taki mini kącik filmowy, potem będzie rozprócie i po tym, że rozpróciu wracamy do rozmowy z naszymi dzisiejszymi gośćmi. The box. You opened it. We came. It's just a puzzle Oh no. It is a means to summon us. Who are you? Explorers in the further regions of experience. Demons to some, angels to others. No, no, You solved the box. We came. Now you must come with us. Taste our pleasures. Please, go, go away, leave me alone. Oh, no tears, please. It's a waste of good suffering. Wait, wait, wait, wait, wait. wait. No time for argument. You've done this before, right? Many, many times. To a man called God. Oh, yes! He escaped you! Nobody escapes us! He did! I've seen him! I've seen him! Impossible! He's alive! Supposing he had escaped us. What has that to do with you? I... I can... I can... I you to him! And you... you can take him back instead of me! Perhaps we prefer you. I want to hear him confess himself. Then, maybe... Maybe... But if you cheat us... We'll tear your soul apart. Men become animals and eat their victims. I drink your blood and I eat skin. A young boy infects an entire town with rabies. And turns a group of men into a band of bloodthirsty zombies ravaging a peaceful countryside. I drink your blood. And I eat your skin. Antyradio. Najlepszy rok na świecie. Greetings everybody. It's Villa Wallo from Bank called Him. Cześć to Lady Punk. I am Chris and I'm Johnny and we're from Coldplay. Antyradio. Najlepszy rok gramy teraz we Wrocławiu na 106,9 FM i w Łodzi na 89,6 FM. W antyradiu. Muzyczne bezbożeństwo do drugiej w nocy Celebruje Anselmo Bóg w dom Tasak w dłoń, czyli gość rzeźni Goście rzeźni. Pięć minut po północy, a gościem dzisiejszego wydania jest formacja e, Neuronia w osobach, dla przypomnienia, jeżeli ktoś się dopiero teraz włączył. Tektura. Łukasza. I jak on się nazywał roboczo ten numer, którym przywitaliśmy nowy dzień i nową godzinę? Wspólniście? <grym> albo się, wcześniej się nazywał chyba <grym> Slayerowy, to, to, to głupio brzmi. A teraz mówił na niego, a za, wiesz co Łukasz, to zacznij ten od, od, tomów, od, od tomów. Czyli no. tomowy, tak? Good clean, good clean Fun, numer z długą e, introdukcją, numer otwierający płytę Under the Same Sky. Krążek, m, który wypuściliście w, pod koniec ubiegłego roku, można powiedzieć wręcz na gwiazdkę, tak? Bo on jakoś tak... W, w połowie, w połowie grudnia się pojawił, z tego co pamiętam, rozsyłałeś materiały. Mm -hmm. Jest to kolejny, kolejny materiał, y, który wydajecie sobie y, sami. Czy, że tak powiem, y, to była świadoma kontynuacja tego Pierwszego kroku w przypadku, jak, jaki, jaki zrobiliście w, przy okazji właśnie Insanity Rulapes, materiał, który wydaliście sobie sami, czy też no, po prostu w międzyczasie zasięgi, zasięgiwaliście tak zwanego języka u wydawców i e, stwierdziliście, że no, skoro to są, to nie są żadne, że tak powiem, urywające kończyny warunki, no to jednak y, sami sobie ten kramik y, pociągniemy, popchamy, czy też mhm. ogarniemy. Jak to wygląda? No to bardziej chyba wiesz, co w tą, w tą drugą stronę, po prostu yy, po prostu też tak staraliśmy się zainteresować parę, parę wytwórni mhm. naszy, naszym, naszym materiałem. Natomiast wydaje mi się po prostu, że yy, a, troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę to, co uważamy za naszą siłę, czasami, czasami jest, jest tym, co, co, co nam po prostu pewne drzwi zamyka, bo yy, tak ostatnio myślałem nad tym, bo fakt jest taki, że no, nikt jakby się po materiału nie zgłosił, dlatego postanowiliśmy go wydać sami, że dla wytwórni takich bardziej ekstremalnych jesteśmy zbyt mało ekstremalni, a dla tych takich, które no... Zahaczających gra... o mainstream, tak? Słucham? Zahaczających Zahaczający o no, no. mainstream, to z kolei wiesz, Absolutnie. jest już tak, za, za mocno. Tak? Jesteście morbid angel to extreme. <laughs> Trochę tak. Dla niektórych pewnie tak. Yy, Okej, okay. to yy, powiedzcie jak ten, jak ten materiał, yy, jak ten materiał yy, się szykował Ile czasu, ile czasu trwało, uh. że tak powiem, <śmiech> <gniaczanie>, <śmiech> dużo, wyrabianie dużo. tego <śmiech> ciasta Czy no. ktoś, że tak powiem, musiał yy, odpaść, bo nie wytrzymał tempa Albo nie, na, nie naumiał się swoich partii, więc powiedzieliście yy, Fora ze dwora, idź garabić liście Powstawał ile? Z dwa? Trzy, lat, trzy lata, lata no, no. coś koło tego, no, no tak naprawdę to jak tak, sobie, jak tak sobie patrzę na tracklistę to pierwszy numer, który, który mieliśmy gotowy, mhm. czyli to, to chyba który który numer to był? To był chyba Engerspent, tak zwany, roboczo-roboczo zwany Szybkim Rafałem, tak? E, e, no powstał chyba, powstał chyba jakoś pod koniec 2012 roku, coś, coś w tym guście, no, także... Także no siedzieliśmy na tym długo, bo nie chcieliśmy popełnić takiego błędu, że... E, tak, wejdziemy średnio przygotowani do studia z kawałkami, które są właściwie naszkicowane i coś tam będziemy rzeźbić, no. E, no i dopisywania na kolanie chcieliście uniknąć? No raczej, raczej tak. No, tak. No i, i to się skończyło się na tym, że się zaczęliśmy w salce prób na, na 3 lata. Dosyć, dosyć rzadko koncertowaliśmy. Teraz yy, chcielibyśmy koncertować trochę więcej, jeżeli mi się udało. A tak naprawdę no, ostatnie 3 lata to jest głównie, to jest głównie, nawet nawet więcej chyba, bo to zaczęliśmy. Zaczęliśmy pod koniec 2012 chyba robić materiał. No to jej to już <głos> Prawie, prawie, prawie 4,5 chyba. No w każdym razie, w każdym razie. Yy, Długo, długo, długo, to długo, długo tą płytę przygotowaliśmy. Chcieliśmy być zadowoleni z efektu końcowego, nie chcieliśmy żadnych niedoróbek. No i wiem, ja chyba się udało. Tak mm -hmm. się Powiedzcie najpierw. mi, czy był taki materiał, który odpadał w drodze selekcji, że akurat wybraliście te 11 utworów i powiedzieliście sobie, dobrze, to, to jest to, co przetrwało próbę czasu, to czy coś, co nam się nie znudziło podczas wołkowania na próbach, te 11 kawałków yy, nagrywamy. Czyli może kawałki żadne nie odpadły, ale, ale były duże zmiany, bo. bo... Nie wiem, z lata temu y, nagraliśmy właśnie w Janos Studio y, taką demóweczkę... Reprodukcyjną. Tak, mm -hmm. tak. 5 numerów na setkę i te numery trafiły na, na, na Under The Same Sky, ale troszkę innej wersji, także mm -hmm. troszkę żeśmy pozmieniali, bo, bo, bo jednak jak się nagra, no to par, par, par, wycho, wychodzi, wychodzi... No tak, że... a, jeszcze, a jeszcze druga sprawa była taka, że ten materiał był nagrany na setkę, tak? Czyli mm -hmm. jeszcze mieliśmy okazję sobie... Prześledzić to, jak no, nam wychodzi, tak no yy, na żywo, ale w studia, tak. Mhm. A powiedz mi, czy właśnie takie takie podejście właśnie przed preprodukcyjne, czy też preprodukcyjne, nagrywanie takiego, e, takiego dema, czy e, na przykład nie widzicie takiego niebezpieczeństwa, że na przykład to może zabić pewną taką spontaniczność, pewną e, świeżość danego utworu, że z, jak już się potem wejdzie, że tak powiem, żeby nagrać tą prawilną wersję do studia, e, no to już nie będzie to. Czy, czy, to czy, czy, właśnie, czy to wcześniejsze nagranie, takie nazwijmy to właśnie demo... Pomaga... Lewilne. Tak, Lewilne, czy, czy, czy, czy ten. Czy pomaga, czy, czy, czy może zaszkodzić takim utworom z, z własnej perspektywy, jakby to już, Ocenić. No, wiesz co? Ja jestem zadowolony z tego, że, że nagraliśmy to, przed, ten, ten przeprodukcyjny materiał, bo po prostu y, wynikło naprawdę dużo rzeczy, które trzeba było poprawić, przeranżować. O których nie mieliśmy pojęcia. No, zbyły. dokładnie. Których po nie, prostu nie, nie słyszeliśmy, bo tak naprawdę, wiesz, jak grasz, jak grasz próbę, no to trudno jest to wyłapać, po prostu niekiedy albo jest za głośno, albo po prostu, wiesz, no, koncentrujesz się na swojej, na, na, na swojej partii, tak, mhm. a w momencie, kiedy to zostało nagrane, no to tak naprawdę, o nie, nie, no, to, to, nie to nie wyjdzie, nie? to nie pasi, nie? to mi się nie podoba, tak, i mhm. wiesz, no finalny efekt, wiesz, możesz zachować taki sam power, możesz zachować taki sam spontan, ale jednak wiesz, coś tam jeszcze wiesz, poszlifować, pocyzelować, no i tak, no i tak to w ogóle wyglądało cała praca nad płytą, że myśmy po prostu się Czepiali strasznie drobiazgów, graliśmy te kawałki po prostu do pożegania, <ścoughs> szczerze mówiąc mhm. i no i... Wyszło jak wyszło, no. Mm -hmm. Wyszło, wyszło ile, dobrze. Ile czasu minęło pomiędzy tym próbnym nagraniem, tym podejściem domówkowym te, do tych pięciu utworów, a już, że tak powiem, tą e, zasadniczą sesją nagraniową, kiedy, e, kiedy zarejestrowaliście pełen materiał on The Sky? Prawie dwa lata no, chyba. Dwa lata. No. no, no, no. Ale to tylko, tak jak mówię, to był tylko wycinek, wycinek no, który, który, chcieliśmy, który chcieliśmy na... Nowej płycie, na nowej płycie puścić wycinek tych numerów, bo tam ich było chyba pięć. A w międzyczasie jeszcze powstały, jeszcze powstało kolejnych sześć, i nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, w, sumie, nie wiedzieliśmy w sumie jakiejś przyczyny, żeby ty, któryś z tych numerów odrzucać, tak? Mhm. Wylatywały na pewno, na pewno, na pewno jakieś, jakieś parę riffów powylatywało, parę temp się pewnie zmieniło. A na przykład Forest Fury został kawałkiem instrumentalnym, bo nie umiałem do niego napisać żadnej sensownej, sensownej partii wokalnej ani tekstu. E, no, tak naprawdę, tak naprawdę... Ja, jakie było pytanie? <grystanie> Właśnie, Chyba się za zapętliłem trochę. Nie, okej. Okay. A czy na przykład macie tak zwaną szufladę, do której e, trafiają e, pomysły, których w danym momencie nie wykorzystaliście, i potem robicie recykling? Czy też e, podejście do danego materiału to jest pewien, jak gdyby, taki zamknięty cykl, że zaczynamy pisać materiał, próbujemy to, co prze przetrwa próbę czasu, e, rejestrujemy to, co nie wykorzystaliśmy paszą, won, chuliganie, jeden, bo kontrol al, delete, nacisnę i to format twardego dysku zrobię. Chyba nie było riffów, które, żeśmy, które by yy, na chwilę odpadły i później byśmy do nich wrócili. Tak nie, jak się wydaje. No. Także, także, jak ktoś odpada, to już na amen, na, amen, na wieki i... A Czyli na, na przykład, nie wiem, jeżeli <śmiech> na przykład jest jakiś riff, którego nie wykorzystaliście pracując na Nowy Sky, no to nie wrócicie do niego pracując na nowym Matrian. No pewnie nie, bo je, je, je czyli wypadł, to znaczy, że był macie. słaby. No. Okay. no dokładnie. Dobra, to zanim, zanim e, pogadamy o tej już prawilnej sesji nagraniowej, gdzie z kim, to co proponujecie z e, nowej płyty? Łukasz może tytułowy? Spoko. Dobra, czyli taśma profesjonalna z podkładem i proszę, <śmiech> proszę, proszę bardzo. E, tytułowy, on miał jakiś, on miał jakiś roboczy, roboczy tytuł tytułowy? 152. To jest tempo. <śmiech> Dobra, jedziemy. 152. ułowe nagranie z najnowszego krążka formacji Neuronia the same sky, płytu, która pojawia się w grudniu ubiegłego roku, wydana własnym sumtem przez zespół. No dobra. To gdzie and the same sky zostało zarejestrowane? Kto pełnił, że tak powiem, obowiązki, honory tutaj tego mistrza ceremonii? Czy wyście sobie latali po różnych studiach? Czy siedzieliście w jednym studiu? No bo to różnie bywa. No niektórzy na przykład nagrywają metodą home recordingu w domowym studiu albo na przykład niektórzy w kiblu wokale nagrywają, też się tak zdarzało i tylko potem jest to gdzieś tam w jakimś że tak powiem studiu yy, miksowane, obrawiane, yy, masterowane No niektórzy podobno w kiblu dalej trify piszą o. Ale, to... Na... <śmiech> <śmiech> ale, ale, ale to akurat nie my e, no to może zaczniemy Łukasz może zaczniesz od beczek, bo najpierw były beczki nagrywane dokładnie, jako pierwsze. dokładnie <śmiech> zaczęliśmy wiano yy, Studio yy, w grudniu 2014. Yy, Dokładnie, trochę yy, to trwało, tak. Chodziło o to, żeby, żeby nagrać jak najbardziej żywe gary, żeby nie było jak najmniej yy, próbek samplowania i podmieniania, także, także yy, mieliśmy już sprawdzono yy, opcję pracowania z Janosem w, u niego w studiu podczas nagrywania Incerative Labs, także wiedzieliśmy, że Gary widzą fajne, widzą żywe i, i, i to chcieliśmy także, także. Czyli nie jesteś zwolennikiem, że tak powiem, przeprodukowywania garów? Czy Prze, no? nie, znaczy wiadomo, że, że tam na, na stopy muszą być z, z trigera mm. i, i tak dalej, ale, ale, ale blachy jak najbardziej muszą być żywe, tomy też. Także, także no. Żeby, żeby czuć było, że to jest, że to ktoś grał, no człowiek, a nie, a nie, a nie. No nie chcieliśmy mieć Immersion in Infinity, tak, na garach. <sum _> no Wiemy, jaka jest historia z tym związana. No, różne są historie garowe. <śłuch> <śłuch> Okej, okay, czyli będę poszły, poszły na, na tak zwany pierwszy rogień, to były pierwsze ślady, które hmm. zostały, zostały położone i to było w JNS, czyli u, u Janosa. Co, Dokładnie. co, co dalej? No dalej to już tak powiem oddaliśmy materiał i że tak powiem swoje, że tak powiem swoje kawałki w ręce już prawdziwego, znaczy prawdziwego, no głównego mistrza ceremonii, czyli Filipa Heinricha Hauchy, w którego stronę, również jak i w stronę Janosa, u, głęboki ukłon. Um, I to wyglądało tak, że nagrywaliśmy nagrywne partie gitar były, były nagrywane um, w, w Heiner House Studio, czyli, czyli, czyli, czyli u właśnie u Heńka. Mhm. W, a a to, Żeby nagrać wokale, to zrobiliśmy taki, no, myślę, że, myślę, że to jest taki nieszablonowy sposób, sp sposób, sposób pracy, czyli Wyna e, Filip wynajął salkę w Legionowie, e, jak się nazywał, Sonic Strike, Sonic, tak? Strike. Mm -hmm. I tam, tam, tam nagraliśmy, nagraliśmy gro wokali, natomiast i to, był, to, to wszystko to działo się tak luty, e, początek marca. 2000 zeszłego roku. E, natomiast no, ja muszę przyznać, że w czasie tego czasu zaplanowanego na nagranie wokali, ja po trzech dniach się tak styrałem, po prostu, że ledwo mówiłem. No i musieliśmy tam potem jeszcze w kwietniu ponagrywać, ponagrywać parę takich do dośpiewanek. Potem poszedł, potem poszedł, y, poszedł też ramping y, partii gitarowych. I to już się działo w, w Sound Division, czyli tutaj, no, całkiem, całkiem niedaleko. Mhm. A nie uważacie na przykład, że powiedzmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu, kilkunastu lat takie pojęcie, jak studio nagraniowe jak gdyby ewoluowało, zmieniło, zmieniło, zmieniło nieco swoje znaczenie. Bo Kiedyś studio nagraniowe, no to się był budynek, mnóstwo sprzętu, a teraz tak naprawdę studio nagraniowe to jest, to jest software, to jest pomieszczenie, które można dobrze nagłośnić, dobrze wytłumić i tak naprawdę to jest zestaw klamotów, z którymi można pojechać, gdziekolwiek się zainstalować, żeby, żeby coś zarejestrować? No, nie, no, jak, jak najbardziej. To Teraz faktycznie no, trzeba mieć kompa, <głos> jakieś, jakieś pomieszczenie można nagrywać. Natomiast no, jak to wychodzi... Znaczy, słychać jak, jak ktoś nagrywa w domu, a jak ktoś korzysta ze studia. No, są, są różnice hmm. jednak. Czyli co, nawet najlepszy magik typu właśnie e, Heniek z takiego gównobatonie ukręci, że jeżeli dostanie na przykład e, domowe, domowe gitarki, e, na powiedzmy na tanim, na tanim pogłosie czy coś no i to potem... coś tam a, podkręci a na pewno tak myślę że coś tam by z tego z ale koniec końców słychać no słychać już generalnie baza musi być baza musi być żeby urwało dupę i jaja to baza musi być dobra no, no nadbudowa musi, żeby, też musi być dobra no, żeby, żeby było z czego za, co, za, co, za czego kręcić. tak jest mhm. Ej... Kiedy ostatecznie materiał, że tak powiem, zyskał swój, swój bieżący kształt, to znaczy kiedy, kiedy tutaj Heniek zakończył, zakończył tą robotę. Bo rozumiem, że on potem, to, jak to się mówi, zebrał wszystko do kupy, przesuwał tutaj suwaczki, mm -hmm. miksował, masterował. Tak, tak sam tak. sobie sterem, wędkarzem i rybą, tak. cytując danego Barda, <grych> y który zresztą wczoraj zaszczycił nas obecnością na naszym koncercie. Pozdrawiamy, mm -hmm. Piotras. Y tak, no wszystkim wszystkim zajmował się praktycznie praktycznie Heniek i finalny kształt płyty to jest gdzieś koniec maja chyba zeszłego roku, bo jeszcze mieliśmy tam parę uwag do, do, do masteringu i to no, praktycznie tak pod koniec maja no, płyta była gotowa, no. dostaliśmy dostaliśmy wydrapał nam wydrapał nam ten ma mastering i DDP także. No gdzieś, gdzieś w, okolicach, w okolicach tego końca miesiąca mhm. e, czy ktoś e, spoza zespołu e, tutaj e, dołączył w czasie tej sesji nagraniowej no być może i był ale nie, wymi nie, nie wymieniacie go świadomie czy też e, nieświadomie, czy też obeszliście się bez, że tak powiem, e, interwencji z zewnątrz, czyli bez gościnnych występów no tym razem wszystko sami nagraliśmy zostało wszystko w rodzinie tak, zostało bez w gościnnych występów, tak jest Dobra, yy, co proponujecie teraz z tego materiału? To może coś spokojniejszego. Może szóstkę. Energy. No. Dobra. Dobra, to ja już tutaj sobie ustawiam. Proszę bardzo. Numer sześć. Dłoń, czyli Gość Rzeźni. No powoli zbliżamy się do półpodnietka audycji Przypomnę, że naszymi, naszym dzisiejszym gościem jest e, zespół Neuronia Właśnie prezentacja e, formacji Neuronia ja się tak, Jak się okazało, jednak nie wszystko przy tej płycie e, zrobiliście sami I bez, że tak powiem, in ingerencji z zewnątrz Tak, muszę odszczekać i przeprosić tutaj naszego właśnie masterminda Czyli Henrya, który nam przygotował e, intra do, do, do Good Clean Fun i do NLG tak, Który przed, przed chwilą słyszeliśmy tak. Zło znaczy. Proste Musi być zło, mhm. e, Komponowanie muzyki to jest, że tak powiem wasze tutaj, wasze tutaj zajęcie, zajęcie grupowe, natomiast warstwa słowno-liryczna to jest twoja <grym> no, yeah. domena. Powiedz mi, czy masz tak? Takie, nie wiem, takie, jak to się mówi, koniki czy też topiki, które lubisz sobie eksplorować, czy też po prostu są to, są to teksty, teksty które powstają na, na, na, konkre na, na kolejne wydawnictwa, to jest na przykład coś, co cię, nie wiem, w danym okresie uwierało jak kamyczek w bucie, czy jak szkło, na które nadepnąłeś. No raczej to jest, jest to tak, że to są faktycznie rzeczy, które, które wynikają z jakichś... Albo właśnie z jakiegoś tam, jest po 23, mogę powiedzieć, wkurwienia. Mm -hmm. Albo jakiś, nie wiem, jakiś... jakiś... Często często są to jakieś tam fikcyjne sytuacje, które sobie tam wymyślam, natomiast ja no, generalnie staram się uniknąć, e, no jest po 23, jeszcze raz to powtórzę, staram się uniknąć zbędnego pierdolenia jakichś smokach, zamkach, rycerzach, bo to po prostu, no, e, albo jakichś, jakichś, takich, jakichś takich głęboko osobistych, wewnętrznych, wewnętrzeń, których nikt nie zrozumie, bo, bo, bo nie ma sensu. Ja y, uważam, że Muzyka powinna też nieść jakieś przesłanie, a nie, nie, nie jakieś, być jakaś taka, no nie wiem, wsobna na maksa w warstwie tekstowej. Także no, generalnie pisze o tym, co, co, co mnie, co mnie, co mnie tam denerwuje albo zainteresuje na przykład, tak. I ostatnio jakoś no, na tym nowym albumie się udało przemycić jakieś takie, jakieś takie na przykład historyczne tematy, Wander the sky, bo to tak naprawdę jest kawałek o tym, że no to jest ciężki temat, bo to, jest, bo to, jest, bo to są stosunki i... Polsko-ukraińskie, polsko tak, i od, od tej strony trochę to ująłem, że zawsze był ktoś z zewnątrz, kto nas między, na siebie, na siebie, na, na, na, czy tak powiem, naszczuwał. No, wynikła z tego ogromna tragedia, którą, którą, którą była rzeź Wołyńska, i za którą no myślę, że e, jeszcze nie wszystko zostało powiedziane w tym temacie, szczególnie z tej drugiej strony, po wschodniej granicy. Ehm, no, jeszcze drugim takim tematem, takim blisko około wojennym, jest kawałek numer 5. On się nazywa Imminent Slaughter of Irrational Shitheads, jak sobie ktoś wyjmie off z tego tytułu i, e, mm, i że tak powiem, z, z, z, zrobi z niego skrótowiec, to się dowie, o kim jest ten numer i dlaczego, e, i myślę, że się domyśli, dlaczego, dlaczego w, tekście jest, w tekście jest nawiązanie do tego, że ta formacja powinna być wymieciona w jakiś, jakiś sposób z, z, z życia, że tak powiem, publiczne, publicznego, społecznego. E, takim kawałkiem, który jest też taki mocno, mocno naładowany jest y, jest Death and Access, o tym, że no, jak lubią nas doić lubią, znaczy, no, lubią nas doić nawet nie, nawet nie o to chodzi, tylko że o to chodzi że, że no y, y, ludzie, którzy, którzy, nami, którzy nami rządzą naszym krajem no nie, nie potrafią nam stworzyć takich warunków żebyśmy nie wybierali innych miejsc tak, do, do, do życia tak? Bo ja, na przykład, ja na przykład kocham nasz kraj uważam się za patriotę i, um, no i, i, i, i, nie, i nie, też często po prostu są takie sytuacje, w których po prostu ja naprawdę dochodzę do ściany i, i widzę, że po prostu no, ludzie, którzy ludzie, którzy mi rządzili czy, czy, czy, też, czy też rządzą, no, chcą zrobić wszystko, żeby, no, żeby po prostu nie żeby było dobrze, tylko żebyśmy właśnie no, chcieli gdzieś, gdzieś sobie pojechać gdzie indziej, tak? Jak tym powiedzony. A może wziąć to wszystko pierdolność i pojechać w tak? do Zadruczyńska. <śwek> no. także to są takie, no myślę, że myślę, że, myślę że, że że że dosyć takie takie, no no fan tematy. są, na przykład, o takim o takim nocnym huligaństwie, które... o tym, co było wczoraj. E, gdzie było wczoraj? No właśnie, gdzie było wczoraj? Nie, jest nie, no nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. O, nie. O to, no. chodzi, chodzi o to, chodzi o to, że Wczoraj to się dobrze bawiliśmy, ale tu, tu, tutaj, tutaj ci panowie z, y, i pewnie panie też niektóre z tego kawałka Good King Fan się bawią niedobrze, bo to się bo, bo, bo, bo po prostu chodzą, na, na, na, że tak I powiem, napełniają się, napełniają się alkiem i szukają za dymy, tak? I potem z tego wychodzą różne nieprzyjemne rzeczy bardzo dla nich i dla ich innych poszkodowanych, tak? Um. To oni się bawili jak ten, jak rosyjscy i brytyjscy kibice Wiesz co, oni się bawili bardziej jak, jak, jak Aleks z Mechanicznym Obarańczy jego Ach. koledzy Wiesz, to tak się bawili więc no, tego, tego ja absolutnie nie popieram i uważam to za totalny debilizm, nie? Bić się po prostu, bo, bo, bo coś, tak? Bo, bo coś tam, ktoś tam na mnie spojrzał spod oka, nie? I jest generalnie chujem, nie? Teraz musi dostać w ryj, nie? Bo pięć sekund za długo się spojrzał, tak, tak, dokładnie, dokładnie. No. E, powiedz mi, e, z, zaczynasz od razu tekst w sensie jak szkicujesz sobie, czy tam jak zapisujesz sobie pomysły, zaczynasz od razu od angielskiego, czy też tak. robisz sobie... Tak, ja od razu piszę po angielsku, bo, bo, bo, bo, bo nie wiem, w tym języku mi się jakoś lepiej pisze. No. Mhm. A, że tak powiem, jesteś w stanie zrozumieć takie podejście, że ktoś zaczyna, zaczyna od języka ojczystego i następnie daje te teksty, powiedzmy, do obróbki tłumaczowi albo, nie wiem, native speakerowi, osobie, dla której, która biegle włada danym, danym językiem. Czy to, czy to może, ci... może gdzieś się zgubić, jak gdyby ten pierwotny, pierwotny zamysł? Powiem ci to się może zgubić, mhm. znaczy ja rozumiem takie podejście, bo po prostu no, niektórzy chcą, żeby jeszcze jakiś był taki, jakiś był taki, uh, jakiś był taki uh, no jakby to powiedzieć... Adiustacja, tak? Adiustacja, jakieś takie, no dogramatycznienie, do, do, do, do mhm. żeby tak powiedzieć. Bo faktycznie, jak ktoś, jak ktoś, wiesz, słabo zna język i, i nie orientuje się w pewnych niuansach, to wiesz, u nas może to na przykład przejść, bo... Um, no myślę, że myślę, że patrzymy, patrzymy na, na, na takie lapsusy, wiesz, takim przychylniejszym okiem, ale wiesz, no pójdzie to na przykład gdzieś za granicę i może być troszeczkę siara. Czy no. e tak? Tak, natomiast natomiast wiesz, ja jestem za tym na przykład, żeby jeżeli ktoś, jeżeli ktoś y um, chce mieć teksty po angielsku, a na przykład je jeżeli wokalista zespołu nie zna tego języka i na przykład wiesz, no ma kiepski akcent, tak, no to nie jest to najlepszy pomysł. To już lepiej naprawdę zostać przy polszczyźnie, jeżeli, jeżeli, jeżeli tak jest okej, okay. powiedzcie mi teraz tak, już sprawy sprawy, sprawy, sprawy produkcyjne sprawy produkcyjne mamy za sobą, wiemy jak jest muzycznie jak jest tekstowo, to teraz przejdźmy do oprawy kto oprawił ten album, kto że tak powiem do, nadał mu ten kształt wizualny w którym w którym, w którym, go, w którym się objawił a to nasz wspólny znajomy biskup, którego też serdecznie pozdrawiamy <śmiech> Który, który też więcej, między innymi tworzył okładki na najnowszy na album The Nomad, czy, czy, czy, czy, czy też robił dużo, dużo, dużo fajnych wzorów dla Parisite, Między innymi. I tutaj, tutaj wiesz co, odeszliśmy, bo mieliśmy, mieliśmy wcześniej taką, taką, trochę, taką trochę ustaloną jakby to można powiedzieć, nawet nie, nawet nie to, że szatę graficzną, tylko tak yy, yy, te wszystkie okładki naszych, naszych, naszych płyt od, od, od, od The Winter of My Heart no, wyglądały trochę podobnie. Podobna była też kolorystyka, chociaż trochę ją złamaliśmy na Insanity Relapse, ale w przypadku w przypadku tej najnowszej płyty chcieliśmy do tego odejść, wiesz, zrobić coś, now, zrobić coś nowego. Yy, tak też powiedzieliśmy biskupowi i myślę, że biskup się po prostu kapitalnie z tego zdania wywiązał. Yy, płyta, jest, płyta jest, że tak powiem, oprawiona dosyć minimalistycznie i tak, tak jest, jest to takie stonowane. Nawet logo jest zwykłą czcionką. No właśnie, nie jest, czy to no, oznacza, no... że y, zmodyfikowaliście logotyp, czy nie. tylko po prostu hmm. jest, jest ta czcionka, żeby nie, nie psuła jakby koncepcji graficznej y, płyt. To drugie. No na pewno wiesz logo nie zamierzamy zmieniać, myślę, że jest fajne. Chociaż mamy też w zanadrzu Logo alternatywne Które nam zrobił nie, nie byle kto Bo Christoph Szpajdel, Ale to jeszcze zanim dołączyłem do zespołu To stare dzieje strasznie mhm. Kto wymyślił y, obrazek Zdobiący y, okładkę płytę? Też biskup Też biskup? No. Znaczy to my to jakieś tam mętne wytyczne daliśmy biskupowi co do, co, do, co, do, co do okładki Ale tak nie do końca Także to, to jest je, też jego, jego dzieło Czyli miał wolną rękę, tak? Yy... Absolutnie No Mocno, moc, mocno, że tak powiem, zaglądaliście mu przez ramię i co on tam rysuje, czy też czy też zawierzyliśmy? W, w ogóle, w ogóle. Zawierzyliśmy mu po prostu jak Maryi. <grym> czy te, te jak gdyby praca, ta praca, praca plastyczna miała, miała, miała kilka etapów, było kilka wersji, czy też jak gdyby pierwsza propozycja, którą właśnie yy, biskup wam pokazał, to było dobra, chcemy? Wiesz co, to było tak, że było kilka wersji, ale ono się od ciebie różniło bardzo nieznacznie i tak naprawdę... Było jakieś, było jakieś takie, które się były jakieś inne bardzo? Nie, nie, nie. tutaj mniej nastosone kolory, tutaj bardziej. No, no dokładnie. Ono, tak, tak, że... Coś takiego. Dobra, e, czego sobie posłuchamy teraz? To może Łukasz? To może? Your, your, your ten. Skoro mówiłeś o utworze numer 5, to niech będzie utwór numer 5. Dobra. Przenosimy się na Bliski Wschód w takim razie. Dokładnie. No to lecimy. co na końcu to jest to, czego yy, życzymy yy, formacji, która powstanie, jeżeli tytuł tego utworu skrócimy do. Zresztą stworzymy z niego akronim, prawda? Skrótowca. No to, jest... no to wiesz co, powiem ci, powiem ci po prostu, że, że no, dla mnie ta formacja to są po prostu zbrodniarze, którzy.. Równie Hitlerowi, Stalinowi, myślę, że powinni drogo zapłacić za to, co robią ludziom po prostu, którzy, którymi, którymi rządzą, tak? których mają pod kontrolą. Mhm. To są rzeczy po prostu absolutnie yy, no, nieludzkie i myślę, że powinni za to zapłacić. Czy Systemowa z serściankam to będzie dobry trop, trop skojarzeniowy, jeżeli chodzi o inspiracje <grym> wokalne przy tym, przy tym, przy tym utworze? Wiesz co, no, no tak, no, powiem ci, że powiem ci, że ogólnie Search Tankian, yy, ja wiem, że może systemowa dał nie jest jakąś taką, ja yy, tak najbardziej popularną formacją wśród słuchaczy rzeźni, ale yy, Search Tankian dla mnie wokalnie gość jest gigantem. No, ma po prostu ma kawał głosu, ma fajną, ciekawą barwę i po prostu potrafi z tego robić użytek. I naprawdę uważam, że.. Yy, jeżeli, jeżeli, jeżeli mówisz, że słychać w tym jakieś no, inspiracje z serżem Kianem, to po, poczytuję to jako wielki komplement. Generalnie no, chciałem ci powiedzieć, że e, obserwuję spory rozwój, e, jeżeli chodzi właśnie tutaj o, e, o ciebie i o, tym, o to, jak się że tak powiem, wyrażasz głosem, bo e, robisz to e, na tym nowym materiale e, zdecydowanie pewni, zdecydowanie e, różnorodniej jak gdyby bardziej świadomie u, używasz tego swojego głosu, e, głosu i używasz go e, różnie. Jako, rozwinęłeś się jako wokalista. Jeżeli porówna się ciebie śpiewającego chociażby e, właśnie na tej epce Insanity lives*, a e, śpiewającego, cię, śpiewającego cię na Under the Same Sky, no to ja tutaj słyszę że tak powiem bardzo duży, bardzo duży postęp i widzę bardzo duży rozwój twój jako, jako wokalisty. Jest mi niezmiernie miło, że to <śmiech> mówisz. Może zacytuję swojego imiennika w różbi temacie. Ja dziękuję za uznanie. E, wiesz co, Powiem ci, że, że strasznie fajnie coś takiego słyszeć i ja też w tym kierunku pracuję, żeby no po prostu być, być coraz lepszym wokalistą. E, jeżeli mi to wychodzi, no to super. I też po prostu ja się bardzo przyłożyłem, tak mi się wydaje przynajmniej, do, do tych wokali na tym, na, na tym, na, na, na, na, na tym albumie. I też dużo mi dało doradztwo właśnie Henka, który, który, który mi podpowiadał też różne rzeczy. Um, na, przykład, na przykład w tym kawałku tytułowym Under the Same Sky te takie, jak ty to powiedziałeś? To batuszkowe. Batuszkowe ze śpiewy cerkiewne. No, to, to, to, to, to, to też na przykład była, była jego sugestia. Um, myślę, że to też bardzo dużo bardzo dużo mi pomógł w tym, żebym ja się czuł po prostu w studiu maksymalnie, wiesz, wyluzowanie i po prostu, i po prostu, wiesz, no, no, no używał swojego głosu po prostu tak, jak, jak, jak, jak to, jak, jak to, jak to umiem najlepiej, a jeszcze z ciekawostką jedną jest taką, że jak dołączyłem do neuronii, to w ogóle nie potrafiłem śpiewać przeponą, wszystko z gardła szło, także Czyli masakra była totalna. Płyta, płyta pojawiła się, pojawiła się w grudniu, ona się najpierw pojawiła w wersji cyfrowej, czy od razu była dostępna dwutorowo, cyfrowo i fizycznie? w cyfowa była. Tak, trochę żeśmy, trochę żeśmy się Przespali, spóźnili, no. przyspali, przyspali terminy w tłoczni i, i, <grym> i dopiero, po, dopiero po nowym roku była, była, była, była fizyczna wersja chyba z tego, co pamiętam. Mhm. Albo, zaraz przed, albo zaraz przed świętami? Nie pamiętam już. Jak z perspektywy tych kilku miesięcy ocenia się odbiór materiału? Na co, na, co, na co zwracali uwagę recenzenci? Czy, czy was chwalili za ten nowy materiał? Czy was ganili? Czy mieli problem? Bo wcześniej było wiadomo, że Neuronia to jest taka szufladka, a tu na tej płycie jest dużo nowych elementów, no i nie da się Was jednoznacznie wtłoczyć do jednej przegródki, bo tutaj wyłazicie, przełazicie, zaplątujecie się w różne, w zaczepiacie tam o różne, o różne właśnie stylistyki, o różne, różne dźwięki, no i, i, i jest problem z Wami. Co to w ogóle jest? To, to już w ogóle to jest standard w naszym no. przypadku. W ogóle po prostu mamy głęboko gdzieś wszystkie jakieś takie podziały gatunkowe. Jak nam się podoba, to jak nam, jak, jak, jak, nam, jak nam się podoba, to i Kobzę, że se, se, se weźmiemy i będziemy z nią nagrywać, nie? I, i nie wiem, albo Lirę korbową, nie? Mhm. Spoko. No, mhm. nas, że tak powiem, nie, nas nie, nie interesuje się, jak to jak to mówili koledzy z Lechigdańsk, tak? Mhm. E, tak naprawdę, tak naprawdę wiesz, większość, większość tych recenzji była pozytywna. Myślę, że, że odbiór jest taki, no dosyć, dosyć pozytywny. Było parę takich głosów. Y, Um, krytycznych, ale w sposób konstruktywny krytycznych, um, co się, co się, co się, co się, co się, mm, co się, podobało recenzentom, ja już... E, Mieszanie styli mi się podobało, styli. Niektórym, no. się nie podobało. To... Niektórym się nie podobało, Niektórym się nie podobało, no też, też usłyszałem, przeczytałem dużo miłych słów na temat swojego wokalu, co mnie strasznie podniosło, że tak powiem, na duchu ogólnie. No i też, i te, i też, też były takie, były takie głosy właśnie, że nasza muzyka nie jest nudna, tak? że, że wrzucasz, wrzucasz ten, to, ten krążek, ten krążek w to chyba z jakiegoś magazynu angielskiego goś napisał, że wrzucasz ten krążek w odtwarzać i tak naprawdę nie ma takich momentów, że po prostu, że po prostu przysypiasz, tak, przy tej muzyce. To było takie fajne, to coś, to coś takiego przeczytać. I jeszcze, jeszcze, była taka, jeszcze, była taka fajna, jeszcze była taka fajna recenzja, już nie pamiętam gdzie, ale taka, że po prostu gość wyciągnął po prostu wszystko od początku, od pierwszej jabki first blood i zaczął tam opowiadać, jak, jak to że te ewolujemy. Po prostu strasznie się miło zrobiło, naprawdę rozumiem, że takie, takie słowa są motywujące do, do dalszej pracy ba. jak najbardziej a jakbyście tak się mieli sami ocenić to na którym polu dokonał się największy postęp, tutaj już powiedzmy porównajmy długo graję Neuronia z poprzedniej płyty, a, a Neuronia na Under the same Sky to jest to jest, że tak powiem duży krok, to jest przepaść to jest skok to jest bardzo duży skok. 5 lat dzieli te materiały, jeżeli chodzi o, o, o wydanie, a no pewnie podejrzewam, że podobny okres, jeżeli chodzi o komponowanie, bo sami powiedzieliście, mm. że, że prace trwały dosyć, dosyć długo, długo na mm. The Same Sky. Wiesz co, ja z, z mojego punktu widzenia to jest tak, że um, nie tyle, jak się, się któraś, się do, do, dokładnie nie któraś, któraś się, a osoba rozwinęła, czy pewnie trochę tak, ale... Ja myślę, że my po prostu dojrzeliśmy jako zespół, tak? I, i też podchodzimy trochę inaczej do komponowania i nagrywania materiału, tak? Że to nie jest, nie jest tak, że tam, ktoś, tam dwóch, dwóch, dwóch gości sobie siedzi i wymyśla wszystko, tak? Tylko po prostu jest kolaudacja i na przykład każdy ma, każdy ma prawo, prawo powiedzieć, nie, ten motyw mi się nie podoba, weź może przemyśl go inaczej, zagraj może szybciej, może wolniej, a może go w ogóle wywalamy, bo jest, bo jest do dupy, tak? I myślę, że Myślę, że to jest taki kluczowy, to jest taki kluczowy element, który, który, jakby, który jakby nam, nam najlepiej wychodził naj, znaczy był najlepszym, ta, największym takim postępem w stosunku do, do, do poprzedniej płyty. Bo w, przy poprzedniej płycie miałem wrażenie, że to było troszeczkę um, mniej, że tak powiem, mniej, że tak powiem, poukładane, mniej um, bardziej, żywioł bardziej żywioł niż przemyślenie. Bardziej żywią niż przemyślenie, tak. A tu, jednak, a tu jednak był i żywioł, i przemyślenie. Myślę, że nie zabrakło tego akurat. Mm -hmm. Powiedzcie mi, jak się y, gra y, koncerty, y, nie, mając, nie mając wsparcia nie wiem, w postaci y, wytwórni czy też y, agencji koncertowej? Czy w ogóle, czy, nie gra się. Nie gra się. Okej, gra się. Ale, gracie, gracie. ale czy, czy w ogóle wytwórnia, wytwórnia na przykład, no, bo management, czy też agent, agent koncertowy to tak, y, bo jest to, jest to powiedzmy os, osoba czy też y, kolektyw, który y, jak gdyby odciąga was, odciąża was, jeżeli chodzi o, o właśnie tą całą sprawę logistyczną. Wy się możecie skupić na, na graniu prób, na wymyślaniu nowych kawałków, a nie, a nie dzwonieniu yy, po klubach, nie wiem, wysyłania korespondencji, ty, żeby zabukać koncert. Ale czy, czy, czy na przykład nie wiem, jest tak, że, że ludzie patrzą jeszcze na to, czy ze zespołem stoi yy, wytwórnia, czy materiał jest dostępny fizycznie, czy, czy też można go yy, nabyć w wersji yy, cyfrowej, czy to się w ogóle jeszcze, że tak powiem, yy, yy, liczy. Czy to jest jakiś, nie wiem, jaka, jakiś atut, jakaś karta przetargowa w ręku, o, proszę bardzo, to jest nasza płyta, można ją wręczyć, prawda? Wydała nas taka i taka e, wytwórnia. Czy nie wiem, są takie kluby, które, tacy organizatorzy koncertu, które patrzą jeszcze właśnie przez ten taki e, pryzmat właśnie fizyczności, czy... Czy, czy ja wiem? To już nie. Raczej nie. To już jest tak, że, że no, ta fizyczna wersja, no... Rzadko kogo interesuje, no, jak, jak się jedzie. No. Tak mi się wydaje, że, że, że jednak... Czyli wiadomo, że, że, że, że zawsze mamy jakieś tam swoje te yy, egzemplarze, które sprzedajemy na, na, na, tych, na, na koncertach, ale yy, jeśli chodzi o organizatorów, to, to, to, to poparcie wytwórni jakby nie jest... Nie jest. Mhm. Znaczy, A... no, myślę, że jak, jak, jak, jak jest duża wytwórnia... Mhm. To, to może tak, to może tak no, ale no... Myślę, że, myślę, że wiesz, no, teraz w obecnych czasach to jest tak, że wiesz zespół naszego, że tak powiem, no nie wiem, że tak powiem naszej skali działania, tak. Rzadko w ogóle kogo, ma kogoś, to, kto wiesz, kto kto ogarnia te tematy, tak? że Jakby spoza zespołu, tak? Bo no po prostu po prostu wiesz, to są, to są, to są yy, a, i koszty i, i, też, i też nie zawsze, nie zawsze ta współpraca jakoś wychodzi. Mamy, mamy jedną osobę, która nam pomaga, ale to raczej pod względem promocyjnym i to jest i to jest, i to jest Paweł Boroń, którego też serdecznie pozdrawiamy tutaj z Poznania. Yy. Natomiast natomiast jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o jakąś taką samodziałalność menedżersko-koncertową, to w sumie staramy się to ogarnąć jakoś sami w miarę, tak? Z lepszym albo gorszym skutkiem. Mhm. Wspomniałeś yy, paręnaście minut czy 40 minut temu, że yy, no teraz byście chcieli grać yy, tak. yy, więcej koncertów. No wczoraj, w, y, przy, już właściwie przed wczoraj, mamy poniedziałek. Zagraliście na urodzinach yy, z czy Są jakieś yy, konkrety dotyczące yy, najbliższych tygodni, miesięcy, gdzie, yy, gdzie tutaj wyjdziecie na deski i yy, dupniecie? No teraz to trudno powiedzieć. W tej... Waka wakacje. Znaczy no jest jeszcze jedna sprawa, Łukasz, może. może... Nie no, bo stud... możemy mieć sprawę utrudnioną, bo, bo, bo wczoraj, tak jak powiedziałeś, przedwczoraj w sobotę ostatni koncert zagrał z nami basista Beto. Także, także będziemy już szukamy nowego Basisty i może to. Dziewko nas przystopała. Tak, w to, jest, to jest, że tak powiem, no. dosyć świeża sprawa. Dopiero wczoraj, wczoraj, że tak powiem. Wyszło szydło? Wyszło, znaczy, znaczy wczoraj to upubliczniliśmy, tak i jeszcze, jeszcze, nic, nic tak naprawdę nie napisaliśmy na ten temat u nas na na, czy na, czy na twarzy książce, czy w innych miejscach, ale tak, no Daniel zdecydował się, zdecydował się z nami pożegnać. Um, oczywiście życzymy mu wszystkiego dobrego i z tego miejsca gorąco pozdrawiamy. Ale, ym, no ale teraz, teraz jesteśmy tak, ne? będziemy na etapie szukania, szukania yy, nowego Basisty, więc yy, na razie jeszcze żadnych konkretów nie ma. Oczywi ale, ale ja, ja no, po, tych, po, tych, yy, po tej takiej reaktywacji, bo my tak naprawdę zagraliśmy teraz trzy koncerty w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, uh -huh. a wcześniej nie graliśmy na żywo, ile? Prawie dwa lata chyba. No, no. To naprawdę to, to, to powiem ci, że naprawdę czuję taki przypływ energii. E, szczególnie, szczególnie powiem ci, wczoraj było świetnie, ale tak naprawdę koncert, z którego ja jako wokalista jestem zadowolony, to zagraliśmy w Gdyni e, parę tygodni temu. I no ja naprawdę, ja, ja jestem tak naładowany po tych koncertach, taką energię, że wiesz, jeszcze bym po prostu pojechał i coś grał. Tak? Ale jeszcze coś pośpiewał, tak? Jeszcze coś, jeszcze, tak, jeszcze coś powiedziałem. Ale na razie tak. będzie ciężko. Na razie będzie <laughs> ciężko. Także, także te, też ogłaszamy, to tutaj chyba, że tak powiemy, jako, jako, jako, jako przez, przez pierwsze medium, Tak, że jeżeli ktoś chciał spróbować swoich sił u nas na, czy na czterech strunach, albo pięciu, albo, nie wiem, sześciu, albo jak ktoś jest, albo jak ktoś jest, nie wiem, jak ktoś jest tony lewinem, to na Chapman Stiku, może, nie wiem. W każdym razie, jeżeli ktoś, jeżeli ktoś zainteresowany był byciem tak zwanym dozorcą fundamentu u nas, to, to zapraszamy serdecznie do odzywania się. Gdzie się mogą zgłaszać? No na Feju najlepiej, albo, albo na, nasz, na, nasz, na naszego maila neuroniamałpao2.pl Dobra, to czego sobie posłuchamy teraz na zakończenie drugiej godziny? Co wybieracie? Może get ready for war. No tak, trójeczka. Skoro poniedziałek już nadchodzi. To tak. To... No to trzeba się dobrze nastawić, żeby Dokładnie. nie powiedzieć nastroić, tak? No to odpalamy. Poniedziałku drżyj. To <laughs>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 Thankfully. Kroczyliśmy w ostatnią godzinę dzisiejszego e, wydania Rzeźni. To był utwór numer 10, Angry Angers. Ben, już chciałem, Angry Birds. Angry Birds. E, tak jest. Moi drodzy, jak mówiłem, do pierwszej e, do pierwszej zbierałem wasze, wasze zgłoszenia do e, konkursu, który jest premiowany e, wejściówką na e, koncert 19 e, czerwca, koncert w e, Poznaniu, zespoły e, Dotheim's Gar. Discord i ja to przeoczyłem, jest jeszcze trzeci zespół, który tego, tego dnia, tegoż wieczora wystąpi. Ta formacja, ta formacja nazywa się Dagorad i ona uzupełnia właśnie Degorad. uzupełnia skład tegoż przyszłotygodniowego, przyszłotygodniowego występu. Także losowanie w tej ostatniej godzinie się odbędzie, a prawidłowa odpowiedź dotycząca właśnie na to nasze pytanie zdanie konkursowe. Kto jest autorem tekstu do utworu Storm Dimmu Borgi i jaki ma to związek e, z Dot no, Autorem tego e, tekstu jest e, Aldran. E, muzyk e, formacji e, Dot Hemsgard. Zresztą e, on również e, gościnnie e, wraz e, z Wikotnikiem pojawili się na For All Teed, na pierwszej płycie e, zespołu, e, zespołu e, Dimu Borgir. Także to nie była taka jednorazowa, e, okazjonalna e, współpraca, a e, już no, ale na pierwszych dwóch pełnometrażowych wydawnictwach właśnie e, Dimu Borgir, muzyków, e, muzyków Dot Hemsgard można było, że tak powiem, e, usłyszeć Tutaj w roli, w roli yy, gości. Skoro yy, konc na koncerty w najbliższym czasie się yy, z waszej strony nie zanosi, to yy, w jaki sposób yy, można wejść w posiadanie adresem Sky? Yy, macie ten materiał udostępniony w wersji yy, cyfrowej? i macie również wersję fizyczną, jeżeli, jeżeli, ktoś, jeżeli ktoś, że tak powiem, lubi mieć co postawić na półeczce. Tak, najprościej, najprościej jest, jest albo odwiedzić nasz, nasz sklep na 8merch'u, albo odwiedzić naszą to jest neuronia8 mhm. albo wejść na naszego bandcampa, gdzie też można nabyć i dobro w postaci cyfrowej i w postaci również analogowej, znaczy no, fizycznej. cyfrowej, fizycznej, tak w jednym i w drugim miejscu. Um, czy oprócz, czy oprócz e, tego materiału e, jakieś gadżety oferujecie e, swoim e, fanom, swoim słuchaczom? Macie, nie wiem, e, e, t-shirty, trakerki, naszywki, naszywki, piny. Parę t-shirtów jeszcze zostało. Tak, a zostaną Z poprzedniego <laughs> albumu musimy coś nowego, że tak powiem, sobie do, dodrukować, ale na razie no, nie mieliśmy kiedyś się tym, się tym zająć. Mm -hmm. A kwestia obrazka, który by ilustrował, promował ten album, przedłużał, że tak powiem termin jego żywotności w pamięci odbiorców Jesteśmy w kontakcie z 2M Media Group i, i, i, i myślę, że no, mieliśmy to z, z, za chwilkę ten klip ogarnąć ale, ale z, no z tych powodów które już przytaczali też pewnie chwilę nam to tak, i, no, nie, nie, nie zrobicie tak jak ten, jak, jak, jak Black Sabbath, że wyretuszujecie ze zdjęć. <śmiech> Co ty? Nie, no przecież nie rozstajemy się w niewie. Tak? Jesteśmy, jesteśmy nadal, nadal wiesz, kumplami i takich akcji na pewno nie planujemy, wiesz, życzymy to na jak najlepiej. No tak, ale, ale jak, w każdym razie jak tylko się ogarniemy, no to to, to, to z klipem. Tak, i, z klipem, i, i, na pewno, na pewno, będzie coś na pewno. Bo Już mamy to ugadane z chłopakami, z dwajem, którzy nas, nam robili również obrazki do, do poprzedniej płyty mhm. i myślę, że wyjdzie z tego coś całkiem fajnego. Dobra, to jeszcze yy, poza Bandcampem, poza yy, poza Facebookiem, gdzie was można w sieci znaleźć? Yy, wiesz co? Na Reverb Nation. Mamy, mamy, mamy swoją obecność, że tak powiem. Nie mamy strony internetowej, bo w, Wiesz, I tak mieliśmy... wszyscy na I tak wszyscy wchodzą na facea, tak? Trzeba być tam gdzie gdzie gdzie gdzie wszyscy, gdzie wszyscy? Znaczy, no, to nie, no, może nie, nie do końca trzeba być tam gdzie wszyscy, ale no, wiesz to na pewno na pewno nie, na pewno wiesz bardziej bardziej w tej chwili w tej chwili face jest, jest medium takim bardziej żywotnym, tak, niż niż niż taka tradycyjna strona. Um, co jeszcze? Mamy Twittera, którego od czasu do czasu coś na raczej rzadko. No głównie jeżeli, jeżeli ktoś naprawdę chce być na bieżąco z tym, co się u nas dzieje, to to, to, to zapraszam na Facebooka. A na YouTube jesteście? Tak, no, oczywiście. tak mamy, swój kanał Jesteśmy, mamy swój Mamy swój kanał, czasami na coś tam rzucamy. Sprośne obrazki. E, no nie no. no Też? To, to, to, no, to że tak mam inne kanały no, mamy. Na a masz tam admina? O kurde, nie wiedziałem Nawet dwa nawet dwa adminy. Ok, to jeszcze chciałem was zapytać O poza Aktywność, działalność muzyczną Kto ma, że tak powiem Autory poza zespołem, kto robi skoki w bok? Ja robię skoki w bok Zespołem The, The True Cremaster i, i, I to tutaj to, to, to, to, to, to, to, to, tak się tak właściwie właściwie um, tu się moja, że tak powiem, działalność pozaneuroniowa muzyczna kończy. Mhm. E, jestem, że tak powiem, bardzo zadowolony ze współpracy z, z, z, zarówno, zarówno z Bartkiem, Kiwim, e, e, Adasiem i, i, i Maćkiem, więc myślę, że to, ta przygoda jakby potrwa, potrwa nieco dłużej. Mhm. Do zespołu e, dołączyłeś w ubiegłym roku, tak? Tak, w styczniu. Czyli jeszcze, jeszcze żadnego swojego śladu tutaj wokalnego na wydawnictwach nie odcisnąłem? Jeszcze, jeszcze, jeszcze nie, nie odcisnąłem swojego brudnego palucha niestety, hmm. ale myślę, że niebawem się to stanie. A koncerty z yy, Kremasterem zdążyłeś już zaśpiwoć? Oj tak, tak, tak. Zdążyłem zaśpiwoć yy... W zeszłym roku tych koncertów było chyba z pięciu albo sześć, troszkę żeśmy sobie pojeździli, bo, bo oczywiście no, trzeba było, trzeba było no, oczywiście zagrać w Wieszowie, to jest norma. Byliśmy w Przemyślu, byliśmy w Bielsku Białej, byliśmy u naszych e, dobrych znajomych z Saint Black na Słowacji, w Swidniku i w Koszycach. I byliśmy też u Staśka i, i, i, i że tak powiem, wesołej ekipy z Myłych Ludzi w hełmie. No, i myślę, że też, też w tym roku daliśmy fajny występ. Tak mi się wydaje, przynajmniej. Na zacieraliach no, było było wesoło. Także wszystkich, wszystkich wy, wymienionych tutaj uh, pozdrawiamy. Oczywiście serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj mamy, że tak powiem, koncert pozdrowień. Um, no, i, i, myśl, i myślę, że koncerty, koncerty z Kremasterem to jest, to jest zupełnie inny rodzaj energii niż niż tu w Neuroni, bo jest. Y Troszkę, troszkę, bardziej, troszkę bardziej na ludzie yy, i że tak powiem, dzieją się rzeczy straszne i śmieszne i jest, jest, jest, jest no to no. Jest to kosmos, no, po prostu. Uwielbiam to. To teraz wyobraź sobie taką e, trasę. Neuronia jedzie z y, taką, ta, ta, taką trasę. Neuronia z kremasterem. Y, będziesz potrafił tak rozdwoić jaźń, żeby y, w czasie setu kremastera nie zacząć piwać Neuroni albo na odwrót? Spokojnie bym był w stanie tak rozdwoić jaźń, tylko podejrzewam, że gardło by nie wytrzymało po pierwszym albo drugim koncercie. Bo to jednak, wiesz, jeżeli, jeżeli, jeżeli miałbym zrobić, zrobić no, dwa sety na przykład, nie wiem, po 45 minut, to mhm. wiesz, to, to jest tak, że w Neuroni... Ja mimo wszystko mimo wszystko y, momentami się oszczędzam, ale w Kremasterze to, to już jest jazda bez trzymanki i to już jest po prostu. Y, Czyli... darcie, darcie ryja po prostu. Czyli na, rozwier rozwierasz koparę i jedziesz. Tak jest dokładnie. Czyli tam nie bawisz się w żadne wymyślne techniki wokalne, w żadne będą, mm. żadne kanta. Y, i tak dalej. Czasami się bawię trochę. Czasami się bawię trochę. Jest taki kawałek, jest taki kawałek z, z Pumpernikla, który, który bardzo lubię śpiewać tak podobnie jak, jak tutaj. Kolega Glenn, który się pogodził ostatnio ze swoimi, ze swoimi kumplami i będą grali jako Misfits, tak? Znowu. Mhm. A, no natomiast Co to będzie? No kurde, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ostatnia, o, o, ostatnia, ostatnia płyta, płyta kolegi Glena, no niestety tutaj dużo, du, dużo wątpliwości zasiała w moim, w moim, w moim rozumie, co do tego jak ta, jak ta że tak powiem reunion będzie wyglądało. Um, to tyle, jeśli, jeśli, jeśli chodzi, o tak powiem o moje, że tak powiem, skoki w bok muzyczne. No tak, bo tutaj tak naprawdę jeszcze jedyną osobą, która była zaangażowana poza zespołem, no, był Beton, którego, który właśnie ze względu na to zaangażowanie poza zespołowe was mm -hmm. opuścił. Znaczy to jest jeszcze jeszcze Łukasz Łukasz tutaj też też. My, moje no skoki tak. w bok są tak, są na razie zapauzowane, bo. bo, bo... No, ty kiedyś biedź tak, to znaczy, tak? Cały czas, A. tylko, tylko w, jesteśmy w połowie nagrywania płyty od pięciu lat. Musimy. <śmiech> <W tej śmiech> Bo, Mówię, no, musimy móc, z... sobie na, na ten temat, na Metal Archive się zmienić status na On-Hold chyba. No właśnie, no jest co jest, ni, ni, niby są gitary skończone, ale jak, jak myślimy o tym, jak, jak mają wyglądać wokale i klawisze, to, to, to po prostu to jest taki ogrom, że, że po prostu to przy, przytłacza nas od, od, od razu, także nie wiem, kiedy to skończymy. Chinese z ba Bardzo byśmy chcieli, bo, bo naprawdę materiał jest konkretny, ale, ale bo. To, bo no dobra, panowie, to w takim razie dziękuję Wam e, za wizytę. Ostatnie, ostatnie słówko e, dla was. Teraz możecie powyciągać te rulony z, z listą podziękowań. I rurony zabawimy się, <śmiech> rurony i zabawimy się w, w, gale, w Gale Oscarów, prawda? Chciałem, chciałem podziękować i mniejszym jeszcze, A, zapomniałem, że jeszcze nie podziękowałem, prawda? No i utwór, który wybierzecie na, na do usłyszenia którym pożegnamy słuchaczy. To znaczy utwór to, to, utwór to na pewno będzie Last Shot, a tak naprawdę jeśli chodzi o ostatnie, o ostatnie słowo, taki, takie ode mnie. To, to oczywiście chciałbym, chciałbym podziękować wszystkim, którzy nas lubią i wspierają, po prostu. I słuchają. I tutaj. słuchają tutaj, hello. Siedzą ten... o 14 i słuchają. <laughs> Krzysio, no. Krzysio się fajnie kiedyś, że tych, co zadzwonili, tych, co nie zadzwonili, tych, co słuchali i tych, co nie słuchali. <laughs> <laughs> nie, generalnie wszystkim, którzy nam dobrze życzą, my też życzymy dobrze i jest, jest, no... To, chciałem, to, to, to jezgi. chciałem właśnie powiedzieć. Jezgi, jezgi, jezgi, dokładnie. To teraz, jezgi. drogie dzieci, spójrzcie w lufę i zaraz z lufy wyleci nabój. kończy się album Land the Same Sky utworem Last Shot album naszych dzisiejszych gości w formacji Neuron. Jakości to już przygotowane. E, za kilka minut rzucę nimi, aby wylosować właśnie tego szczęśliwca jednego, bo mówiłem, że mam jedno zaproszenie na 19 e, czerwca, ale skoro mówię losowanie, to znaczy, że e, osób z prawidłową odpowiedzią było więcej niż e, jedna, bo tak bym się w ogóle wrzucanie mi e, nie bawił. Wspomniałem też e, zapowiadając, e, zapowiadając dzisiejszą audycję, że będzie ta audycja pod hasłem Made in Poland, czyli wypełnimy sobie w całości muzyką tutaj e, krajową i teraz e, właśnie nagranie poznańskiej formacji Heresy the Night. Ja ten utwór dostałem od chłopaków bardzo, bardzo, bardzo dawno e, temu i on sobie tak e, wisiał najpierw w poczcie, potem sobie leżał e, na twardym e, dysku, był na dwóch czy trzech składankach, które zgrywałem do audycji, ale zawsze tak miał nie po drodze, że się, e, że się e, nie mieścił. Natomiast dzisiaj jest okazja, żeby to e, nadrobić i dzisiaj ten utwór się e, zmieści. Jest to nagranie Memories z gościnnym udziałem Daniela Witczaka z formacji Zil i jest to, mate, jest to numer, który zapowiada debiutancki pełny metraż poznańskiej formacji Heresy the Night, krążek, który będzie się nazywał Innerception. tak więc nadrabiam tę zaległość i za momencik właśnie Heresy the Night Memories, a przy okazji już 4 lipca w Poznaniu w klubie Podminagą właśnie Heresy the Night jako support dla Faludży i The Art is Murder, no to lecimy. <zysklary> Jaką to niespodziankę zrobił pod koniec utworu Memories yy, Denonek, bo wziął go i ordynarnie yy, skrócił o kilkanaście yy, sekund, przeskakując już na następny wałek. Ja chyba będę y, chodzi, przychodził z tą y, z Kataryną i będę tak y, z Katarynki odtwarzał te utwory, albo będę kapella yy, śpiewał, będę rykuł przed rzeźnią. i będę... <trym zyśnę> <trym zyśnę> to była moja interpretacja tego na przykład. Dobra, e, czas rzucić, puścić kości w ruch e, i zobaczymy. E, 26, nie przyznałem takiego numeru. 66 też nie przyznałem takiego e, numeru. E, 15 też nie przyznałem takiego e, numeru. 11 również e, nie było. I tak by to do drugiej teraz rzucał. 12 również nie było. 33. 3, 33 było tutaj y, jakiś czas temu na antenie, ale to w kości się nie bawiliśmy wtedy. 24 również nie było. 36 nie trafiliśmy z nikim. 63 o, odwróciło się, nie trafiliśmy z nikim. 61 również nie ustrzelone. 55 y, też pudło. 13. No proszę. A pod trzynastką schował się Michał yy Marciniak. Także Michał, za momencik yy, ci napisze jak, że tak powiem, yy, odbędzie się odbiór twojej yy, wejściówki. Gratuluję, bawisz się w niedzielę w, w Poznaniu w klubie yy, u Bazyla, Dot Discord, Dagora, czyli trzy razy deamy teraz zjeżdżamy do Warszawy z Poznania. W Warszawie od czterech lat działa sobie defpraszowa formacja Active Core i tutaj tenże zespół w tym roku zadebiutował materiałem Numen. Ten materiał wydali sobie samodzielnie i teraz z tego materiału miejmy nadzieję, że Aż się boję. Nadzieja matką głupi. A ty głupi tak patrzysz na tego Denona. Stillness część pierwsza i Stillness część e, druga. Zespół Active Core z albumu e, Numen. Posłuchajcie. właśnie e, formacja Active Core z materiału, który nazywa się, nasz e, nasz nosi, nosi tu e, Numen, dobrze mówię co ja mówię, tak, Numen i to były nagrania Stillness, część pierwsza i Część druga. A za momencik, e, materiał z tak zwanej e, poczty. Jakiś czas temu, e, w kwietniu, napisał do mnie e, Marcin. E, jestem wiernym słuchaczem rzeźni od prawie 10 lat, a w kwietniu mój zespół wydał własnymi siłami swoją pierwszą epkę. Chciałem więc zapytać, czy mógłbym ją wysłać do rzeźni i czy jest jakakolwiek szansa, aby e, jej przesłuchać i ewentualnie. E, Zagrać na e, antenie. No i Marcin e, przysłał mi epkę swojego zespołu. Zespół nazywa się e, Infestation. No i ja sobie ten materiał przesłuchałem, napisałem Marcinowi co sądzę na temat tego materiału. No i postanowiłem wybrać dwa numery właśnie do prezentacji dzisiaj w audycji. Także za momencik dwa utwory zespołu Infestation z materiału, który nazywa się, z materiału, który nazywa się e, Mellow of Honor i jest to właśnie debiut, e, debiut tego e, zespołu, debiut fonograficzny. Pierwsze kroki e, za nimi jest to jeszcze materiał momentami e, surowym momentami e, toporny, ale jak napisałem chłopakom, e, jeżeli, e, jeżeli, że tak powiem, nie zabraknie im samo zaparcia, jeżeli będą e, pracowali nad e, sobą, troszeczkę, nie wiem, przysiądą fałów przy aranżach, no, to przy kolejnym materiale to na pewno zaprocentuje i coś może z tego będzie. Station z Rybnika. To jest materiał e, autorski, podesłany przez jednego e, ze słuchaczy, który jest z programem od e, dosyć dawna. No i tutaj postanowił e, wystawić e, się e, na test drewnianego e, ucha, który przeprowadziłem. No i dwa numery e, zostały zaprezentowane. Pierwszy utwór e, to była kompozycja Shame. To była kompozycja Shameton, drugi instrumentalny, dosyć mocno zainteresowany stwierowany metaliką. Tytułowy e, utwór właśnie z debiutanckiej epki e, Metal of Honor i tak przy okazji e, informacja, że w najbliższą e, niedzielę w Katowicach e, podczas imprezy Metal Night w klubie Carpe Diem e, właśnie zespół Infestation wystąpi wraz e, z *Deveril* i e, Kliniką. Także ten materiał będzie też można, jeżeli komuś się to e, przypadł, jeżeli komuś przypadło do gustu, to ten materiał będzie można kupić od chłopaków na żywo, znaczy od chłopaków Podczas koncertu za jedyne 10 zł. Zresztą widać, ładnie jest wydany w digipaku, jak się wejdzie na ich profil, który podlinkowałem. No to właśnie ten materiał jest tam uwidoczniony. Prosta szata graficzna, ale to nie o to chodzi, żeby tutaj, że tak powiem przyciągać wzrok, bo to muzyka ma się bronić, a okładka jest oczywiście ważna ale jest to rzecz drugorzędna. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego wydania rzeźni. Teraz tak, za tydzień program z konserwantem, to znaczy ja tu będę do was mówił, ale mnie tu nie będzie. Tak więc interaktywność na Facebooku też będzie, że tak powiem, trochę utrudniona, bo nie wiem, czy, beń, czy uda mi się być w zasięgu internetu, tak, żeby móc wam na bieżąco, że tak powiem, odpowiadać, ewentualnie wydawać się w jakiś dyskursa dotyczące właśnie zawartości programu. W każdym razie tak, za tydzień naszym gościem będzie formacja Hellspawn i pogadamy sobie o krążku The Has Never Been A Son Of Mine to jest najnowszy album tejże formacji. Płyta wydana w barwach wytwórni Old Temple. Moim rozmówcą będzie Mariusz Konieczny. No i tak się przy okazji składa, że za tydzień w niedzielę, 19 czerwca, przypadają Mariusza urodziny, więc przy okazji ten wywiad yy, radiowy będzie takim urodzinowym yy, prezentem od rzeźni. 19 czerwca Mariusz Konieczny, yy, zespół Hellspone, będzie naszym gościem. My dziś żegnamy się yy, utworem anti trinitarian to jest... Yy, Heater to jest przebój z tego y, y, albumu. No i w większej dawce materiał z nowy Son of Mine za tydzień podczas y, właśnie tego zapuszkowanego wydania rzeźni. To co? Słyszymy się za tydzień o 23. Chociaż nie na żywo, ale będę. Slept through the whole thing. Well, you didn't miss much.